Hardcore, następny hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, kawałek z mojej płyty. płyty, płyty, płyty, płyty, płyty, płyty, płyty. Numeracy DJ Zero, Zero Wielkie jał, Wielki Jau, z jał z oczywiście, z prezentuje. Zęstuję, zentuję, zentuję, I kawałek jest gangsterski rap i opowiada ogólnie o prawdzie, prawda. Więc sprawdźcie to gówno!